Wojewódzka baza okrętów podwodnych. Dzisiaj wtorek, 23 luty. Co prawda miał ukazać się inny odcinek dziś, ale... Będzie ten. To będzie taki odcinek wyjątkowo blogowy, dlatego że trochę się pozmieniała sytuacja i traktujcie to jako międzyodcinek, mówię. Taki bardziej blogowy o tym co u mnie dlaczego tak trochę było zmian ostatnio yy, różnych dziwnych zawirowań nie wiem dlaczego gdzieś ten czas tak ucieka że nie można się w ogóle ogarnąć parę zmian na plus takich fajnych dziecko nam wyzdrowiało bardzo się cieszymy druga sprawa Aga złapała pracę yy, też bardzo się cieszymy trzecia sprawa postanowiliśmy, że coś postanowimy sobie na przyszłość i Będziemy do tego dążyć. Zawsze fajnie jest mieć w życiu jakiś plan. Taki właśnie też plan. Krótki zrobiliśmy sobie na najbliższy czas. No to nasze postanowienia. Lecimy do Szwecji na święta. Kupiliśmy bilety. Zabukowaliśmy termin. To będzie 9 dni. Do mojego brata. Spotkamy się tam z nim. Trochę pozwiedzamy. Dzieciaki się pobawią. No ogólnie fajnie. Bardzo pozytywny plan i już nas trzyma. Dążymy do tego, żeby to wszystko fajnie zorganizować, żeby się przygotować, przede wszystkim yy, przemyśleć to jak i co. Ogólnie super Superflyda Mega się cieszymy. Przeglądaliśmy ostatnią naszą listę i przedostatnią yy, z takimi planami rzeczy, które mamy zrobić, które chcielibyśmy zrobić w najbliższej przyszłości, no kurczę, wszystko zrobiliśmy. Wszystko nam się udało. I dlatego właśnie powstała nowa lista rzeczy, które mamy zrobić, załatwić w najbliższym czasie, powiedzmy, roku. Bardzo fajnie jest mieć taki plan i jego się trzymać, spełniać sobie nawet napisać rzeczy, no, takie mniejsze, większe ale dużą satysfakcję daje to, że te plany się wszystkie udało zrealizować. Do planów na ten rok dopisujemy jeszcze odświeżenie mieszkania, drobny remont z malowaniem i parę planów takich bardziej, że tak powiem, może których nie będę zdradzał, bo są pewnie zbyt osobiste. Ale też polecam, zróbcie sobie taki plan wróćcie do niego za chwilę, zobaczcie ile wam się udało zrealizować co jeszcze zostało być może, że trzeba go uzupełnić plan jest dobrą rzeczą i warto mieć plan dobra, jedziemy dalej jeszcze jest taki temat Dalej ekologii, bo no nie wiem, wciąż nie ma tych pojemników do segregowania śmieci, u nas nie wiem, chyba już nie wrócą, no jakaś naprawdę kuriozalna sytuacja, aż muszę to gdzieś zapytać się o co chodzi, wyjaśnić. No też będziemy dziecko teraz zmieniać szczoteczkę do zębów i to też jest taka sprawa dziwna dość, no bo szczoteczki dla dorosłych są w ten sposób zrobione w większości, że elektryczne oczywiście, bo o takich mówię, że wymienia się końcówki co jakiś czas, prawda? Sama właściwa szczoteczka zostaje, ładuje się i ona służy przez jakiś tam dłuższy czas, na pewno kilku lat. No nasza jest chyba na ze 3 lata, sprawuje się całkiem nieźle wciąż. Natomiast szczoteczki dla dzieci, chociaż są mniejsze i zasilane z baterii, kosztują nie, niejednokrotnie tyle samo, co dla dorosłych, a nie mają w ogóle wymienianych końcówek. Czyli jest to szczoteczka razem z końcówką, używasz, wyrzucasz, kupujesz nową fakt, że mają jakieś tam, nie wiem, syrenki yy, autka, czy jakieś inne postacie spidermany z bajek no, na pewno wpływa na cenę, ale głupotą jest to, że te szczoteczki nie mają wymiennych końcówek wyrzuca się de facto po zużyciu końcówki całe urządzenie włącznie z silniczkiem, włącznie z tym przyciskiem mechanizmem chyba nieefektywne i przede wszystkim niezbyt dobre dla środowiska no i też w naszym przypadku no bo akurat mamy taką dla dzieciaka szczoteczkę jednoczęściową używamy akumulatorów a nie baterii, bo akumulatory można ładować kilka razy i też jakoś staramy się w ten sposób powiedzmy przyczynić się do tego żeby mniej było tych wyrzucanych zużytych baterii co o tym myślicie? napiszcie w komentarzach, ale dla mnie wyrzucanie całej szczoteczki której dobry jest cały mechanizm silniczek i tak dalej dlatego, że końcówka jest zużyta to trochę głupota no a jakoś do obrotu to się wprowadza i nie wiem, producent czy też dystrybutor, czy też sklep, który to sprzedaje generalnie wydaje mi się, że w dupie ma chyba ekologię i liczy tylko na zysk trochę to dziwne, ale tak niestety jest. Chciałbym, żeby to się zmieniło kiedyś, bo niby mówi się, że tam eko, eko, eko, to jest eko, tam to jest eko. No nie jestem takim aż może fanatykiem, ale wolałbym, żeby był wybór, żeby w sprzedaży były takie i takie, albo tylko takie, które w jakiś sposób ktoś zaprojektował, dbając odrobinę o środowisko. Zresztą o czym my mówimy, to na pewno zrobili Chińczycy i tak. Bo przecież dzisiaj. Prawie wszystko zrobione jest małymi, chińskimi rączkami. Co tam jeszcze? Aha! Odcinek, który miałem puścić, no powiedzmy w tamtym tygodniu, może w tym, trochę się przeciąga. Przeciąga się dlatego, że porwałem się trochę na coś chyba za dużego zacząłem to montować, nie bardzo to wyszło w sumie w tej chwili jest to jakieś około półtorej godziny nie jestem zadowolony z tego, tekst yy, mówiony był chyba nagrany trzy razy A jakoś to to musi jeszcze dojrzeć, obiecuję, że to wypuszczę ale na tym etapie jeszcze, jeszcze nie jakoś tak, nie wiem za bardzo chyba Chciałem, żeby to fajnie wyszło i może zbyt mało czasu miałem na to, żeby to zrobić, jeszcze póki co, ale ogólnie wiemy jak to ma wyglądać, zarys cały jest, no będzie, będzie, obiecuję. Co jeszcze więcej? No właśnie, może więcej jeszcze o tym, o tym, o tym samym wyjeździe, bo to jest w tej chwili chyba taki największy punkt programu naszego na obecny rok. Będzie to wyjazd yy, wielkanocny a więc takie nasze wymarzone święta poza domem to o czym już chyba mówiłem kiedyś żeby się nie przygotowywać nie stać w kuchni tylko się zabrać i pojechać gdzieś jakoś spędzić te święta inaczej zrobić coś innego to właśnie nam się uda święta są w tym roku końcem kwietnia także y, będzie już wiosna na pewno będzie ciepło, przyjemnie i czekają nas tam liczne Liczne atrakcje. Ogólnie, lo, e, ogólnie robię sporo notatek, takich z pomysłami, które można by wykorzystać na przyszłe podcasty. Mam tego całkiem sporo. Jest pomysłów ciekawych kilka. No, pomysły te niestety wymagają raczej dłuższych takich odcinków, bo są to takie kobyły obszerne. Na pewno za się też wezmę. Tylko muszę mieć na to więcej czasu. No oprócz tego, że będą to właśnie takie odcinki tematyczne, jakby poświęcone jednemu określonemu dłuższemu tematowi, do których zbieram jeszcze wciąż materiały, tak żeby to było rzetelnie, fajnie zrobione. Przed Wami wiosną na pewno kilka odcinków właśnie z tej podróży do Szwecji no, porównamy sobie tak na bieżąco zestawimy te najważniejsze aspekty życia tu i tam jakie są plusy, jakie są minusy będzie na pewno sporo tematów na kilka, kilka odcinków a dziś jeszcze tak żeby całkiem ten odcinek nie był gadaniną bez rdzenia jak to mówi Maciej Skwara dorzucę jeszcze parę nagrań z Radia, które miałem nie wiem szczęście czy nieszczęście wygrać w pewnym konkursie i teraz to radio jeździ ze mną co prawda przez większość czasu jest ono wyłączone bo jakoś nie jestem aż tak wielkim fanem tego urządzenia. Jakoś tak człowiek, który coś tam trochę już pożył na, na, na tym świecie i żył bez czegoś ileś tam lat nie musi nagle przedstawić się, że jak coś ma, to musi tego cały czas używać i nie może bez tego się obejść. No właśnie ja jestem tego chyba dobrym przykładem. Tak samo jak i powiedzmy nawigacja. Fajna sprawa. Dobrze, że jest coś takiego. Dobrze, że mogą z tego ludzie korzystać. Ale dobrze też jest mieć jakąś taką orientację w terenie i nie być takim barankiem, który jest wiedziony przez urządzenie i jemu tylko ufać, a samemu nie myśleć. No to jest tak jak dzieci mają kalkulator i nie bardzo znają tabliczkę mnożenia, bo przecież można sobie dodać coś, pomnożyć na kalkulatorze, więc nie trzeba tego umieć. Czy też no, nie uczymy się kaligrafii, bo przecież i tak piszemy na komputerach. Liberacja, ale jednak nie podzielam w całości tego toku, rozumowania i myślenia. Ja na przykład nawigacji używam nieraz, żeby znaleźć jakiś nowy punkt, ale też staram się zawsze ćwiczyć i zresztą od dziecka tak miałem, że jak gdzieś pójdę, to potrafię już wrócić, bez względu na to, czy jestem tam pierwszy raz, jak tu trudna była droga, to po prostu tak mam i fajnie, że tak mam, bo nie każdy tak ma, prawda? Nawet i w lesie jeśli wchodzę do lasu, to wiem jak z niego wyjść i znaleźć się dokładnie w tym miejscu, gdzie do niego weszliśmy, czyli tam, gdzie był samochód. Wiem, nie każdy tak ma i dobrze, że te urządzenia są. No a teraz posłuchajcie o CB Radio trochę, bo temat jest, że tak powiem, znany na pewno większości z Was, a może i nie. No natomiast dla mnie to jest to jest pewne kuriozum, że ludzie używają tego Sibi Radia do różnych, różnych celów. Począwszy od tego, że pytają o temperaturę, jaka jest na zewnątrz, no nie wiem, termometr nie jest to majątek i ktoś, kto ma radio za stów, to chyba termometr mógłby sobie kupić, zwłaszcza, nie wiem, jeśli nie ma tego w samochodzie, a potrzebuje tak strasznie tego mieć, to może sobie dołożyć termometr za chyba 30 zł jakiś tam, z, nie wiem, z budzikiem, czymś tam jeszcze, w każdym sklepie motoryzacyjnym można znaleźć chyba 5 rodzajów i na Allegro pewnie jeszcze z 10. Tak samo o co tam pytałem jeszcze, no właśnie jak tam trafić do jakiejś tam ulicy, czy tam do jakiejś firmy, też kurczę, nie wiem, CB radio, yy, parę stów, a jakaś tam prosta mapa, nie wiem, 200-300 zł też już można kupić i mieć na zawsze i używać. Chyba, że ktoś, nie wiem, jest faktycznie jakimś antytalentem może do wszelkich urządzeń elektronicznych i twierdzi, że nie potrafi sobie z tym poradzić, no ale w końcu to CB radio też, bądź co bądź, jest urządzeniem elektronicznym, prawda? No. Fajnie, że ci goście w ciężarówkach mają jakiś kontakt, faktycznie ktoś cofa, drugi mu pomoże, jakoś naprowadzi go, nie wiem, czy tam czekają na rozładunek, mogą się jakoś tam, powiedzmy, porozumiewać i to, to rozumiem, nie znaję, ale kurczę, mobilki, mobilki, jadę tutaj, prawda, z jednej miejscowości do drugiej 7 km i już wołam na radiu, jak tam ścieżka, prawda? Nie wiem, to moim zdaniem to jest urządzenie, które y, chyba powinien mieć każdy przemytnik, jakiś pirat drogowy, bo, bo widzę, że tutaj głównie do tego y, ludzie tego używają. Ja jakoś tak y, wsadziłem to w służbowe auto i wożę, kurczę, mam to, to woże, ale głównie całe korzystanie z tego polega na tym, że na chwilę, zobaczę jak tam, powiedzmy trasa wygląda z tego co mówią, wyłączam i mam już spokój a najgorsi są ci użytkownicy którzy, nie wiem, mają chyba za dużo czasu i energii i po prostu przeszkadzają na tym kanale ogólnym który służy przecież do komunikatów takich właśnie na zasadzie bezpieczeństwa, nie wiem, karetka jedzie czy był jakiś wypadek, uwaga a goście puszczają muzykę, wyją jak jakieś kurcze, nie wiem, barany, beczą i puszczają muzykę, nie wiadomo na co i po co, a to gówniarze najczęściej największy taki tu w okolicach przygód siedzi na radiu w Krośnie jak nie beczej, to puszczam muzykę. O czym to było? Aha, o CB radio, bo telefon mi przerwał. No, także tak to wygląda. Z każdego ogólnie dobrodziejstwa wynalazku można zrobić dziadostwo. No też przykładem fajnym, który wszyscy dobrze znają. Jest internet, na każdym forum siedzą trolle i trolują. Ale już nie będę tego kolejny raz odgrzewał, tego, tego tematu. No dobrze, to co tyle tak w krótkim tym yy, odcinku, chyba że uda mi się coś tutaj jeszcze dopowiedzieć w międzyczasie, z czegoś co sobie przypomnę, a na dziś żegnam się z Wami, dzięki za odsłuchanie ostatniego odcinka, który pobrany był, o, ho, ho, bardzo dużo razy, ponad 150. Kuczy, naprawdę Was dużo jest słuchaczy, bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Słuchajcie polskich podcastów, trzymajcie się. Cześć. Na koniec będzie jeszcze fajna piosenka, którą znajdę, jak będę w domu. Pozdrawiam i do usłyszenia. Do usłyszenia. Uważajcie, bo jak się rozwojadam, mój tu to Was po wszystkim. Byle robimy miejsca pod Karpatką w stronę bogu Lecie karetka. Tam, na centrum i dalej tam na bardzo, bardzo A pokazuję 1,5 km półtora kilometra prosto. Ja za i ja pół mam u siebie i za trzy i pół w prawo. Koledzy szukam na spotkanie sponsorowane. No dobra, no. Patrzymy. Jaka jest temperatura na zewnątrz? Ja mam minus 3,5. i mnie no. 3 na minusie. Dzięki kolego Na Warszawskiej Vectra. Na warszawski, Czysta ma pan kolego Dzięki bardzo się jak Gdzie ja wkrośnie kłopie jakieś suple? Suple, dobre suple, Rocket Fuel Sam gdzieś na krośnie Rocket Fuel? Dobrze, jak wygląda droga kroś na Kolego na Wałbrzych, brzychmiać czysto Mobile, stoi jeszcze na spektra na tręcińskiej? Wilek, nie wiem, czy jakieś suple, jakieś dobre suple, bo się zpompowałem się z powietrzem potrzebuje potrzebuję rakiet v to Dzięki kolego. Złapali, się kolego tą czarną spektrum Widać podrzuci ktoś jak tam ścieżka na Jaso. Ale... To samy godzizm jest czysto. Wilek, odrzuć tam na Jaso. Dobry. Tam wygląda drużka z miejsca przez kolego, w stronę Krasna. na miejscu jest zielony. Dzięki kolego, szerokości. Szeroki długości, kolego. Proszę kolego. Chcemy się umówić, w że jakby się chciało. Uważaj, to tam na Zolęcińskie czarna spektra. Czarnie jesteś jak czarna spektra. Jak czarna sperma. Takie, takie pogłoski, tak słyszałem koledzy. A ze którym miejscu ta ekstra stoi? Z Ręcińska jest wszyscy, koledzy. Dzięki kolewanko. Czarno, spektrum się czają, powtarzam. Kolego... Zamknij się buraku. błękitną zatoką. Spektra. Obaj taki mądry, może Wrodzicza do Rady i Koeny słychać. To jest niedobrze. Dzięki, kolego, bo to z nawalała nie, właśnie temu się pytać. Dzięki serdecznie. Rak smaku że żenić się presach, byle jak żebyś się rozprół, wyleci tylko mózg tłuszczem obrózuł, nie wiem jak Ciebie, ale mnie to niszczy, mam lekki dyskomfort spożywczy, nakaz konsumpcji za wszelką cenę, żarcie jakości laski w ckm -ie. do przodu wózkiem choć nic w nim nie ma, dalej do pełna bo chyba tak trzeba, popatrz tym już się wysypało, znasz dokładnie zakupowy dekalo po pierwsze nie kupuj zdrowej żywności, po drugie nie szukaj daty przydatności, po trzecie przecież nigdzie nie ma lepiej, po czwarte w niedzielę najlepiej być wtedy po piąte kupisz tylko to co Ci damy, po szóste, wcale nie czujesz się zmuszany po siódme, kupując zyskujesz, a nie tracisz po ósme, najlepiej będzie jak zapłacisz dziewięć i dziesięć, możesz mieć to co oni posiadają, więcej nie jesteś łakomy ej, może nawet nie wiesz co trawisz tym nawet ta co może się udławić takie układy byle do kasy zbawić tutaj kotleta kupi nawet weganin zwolni teraz Zamiast łykać Smakuj zamiast Po prostu się opychać Wiesz, lepiej chyba Przytruć się kabaczkiem Niż potem Udławić kocim kłaczkiem równo jesz, ale nie masz wyboru Śmierci, ale nie wstajesz od stołu Weź ten kijek i troszkę pomieszaj Brak smaku, jakby żenić się w presach Byle Żebyś się rozprął Wyleci tylko mózg tłuszczem obrozu Nie wiem jak ciebie, ale mnie to niszczy Mam lekki dyskomfort spożywczy Założę się, że jesz, ale masz to w dupie Zjadłbyś nawet rodziny z ketchupem Po co ci kuchnia, skoro jesz na mieście Wiesz ile dają ci tam mięsa Miej się kebab, czy hot dog, hamburger, czy knesza? Lepiej się ustaw na wymianę jelita Weź nad paskiem, co? coś ci zaczyna zwisać Widzisz jeszcze, gdzie ci zwisa fryta Zamiast wody mocz, byle był smakowy Popatrz w butelce, pływa w usłonowy. Komu do głowy by przyszło to zgłosić Ktoś i tak przecież rzuci to w koszyk Wśród tych, na których robi się biznes Ci, co zjedzą górną, byle było organiczne Co z tego, że jest? Bez konserwantów, skoro nie zjadłby tego nawet najszczu Ej, może nawet nie wiesz co trawisz Tym nawet ta cołka może się udławić Takie układy byle do kasy zbawić Tutaj kotleta kupi nawet weganin zwolni. teraz pokrój Zamiast łykać, smakuj zamiast Zysmaj poletery, by nał chutej śpiać Śni i się, szomach ostatnie wany Przywartość, szemień, wlewane żłomi Równo je. jesz, ale nie masz wyboru Śmierci, ale nie wstajesz od stołu Weź ten kijek i troszkę pomieszaj Brak smaku, jakby żenić się w resach Byle jak tylko, żebyś się rozprął Byle ci tylko mózg tłuszczem obrozu. Nie wiem jak ciebie, ale mnie to niszczy Mam lekki dyskomfort spożywczy